Jesteś prorokiem? Nie. Nauczycielem? Nie. A co Ty jesteś? Jestem głosem wpływającego na pustyni. Jestem głosem. Moje imię to głos. Moje imię to głos. Wypowiedziane słowo. Wiecie co mówi? To Duch się mówi przez Niego. To Duch się mówi. Jestem głosem. Jestem głosem. Ludzie na tym świecie potrzebują, żebyś był głosem. Oni muszą usłyszeć Twój głos. Bo kiedy Ty uwalniasz, o Prawdę, to jest uwolniony Boży Duch. Nieważne, jak bardzo jeszcze jesteś nieuświęcony w duszy i w ciele, ale w Twoim duchu jest cały Duch Święty. Nie część Ducha Świętego, nie kawałek. Cały Duch Święty jest w Twoim duchu. Cały Bóg Duch jest w Tobie. Cały Bóg jest w Tobie. Jesteś dzieckiem Boga, a więc Bóg jest w Tobie. Masz dostęp do Boga 24 godziny na dobę. Nie musisz się dobrze czuć. Rejowie, ale mam się dobry czas. Zawsze możesz mieć dobry czas. Wiecie, jak młodszymy ludzi u nas. Mówimy tak, proszę wstawać w nocy i się modlić. Kładziesz się spać na przykład o i nastaw sobie budzik na pierwszą stań. Między pierwszą a drugą młody twoimi językami, a potem dalej do pracy. Mówię że wiecie, jak się modlić, o godzinie pierwszy, jak wstajesz, ja w ogóle nie mówię. Ja nie wiem, o co chodzi. Mnie nie mówić część mózgu, chyba. ja wstaję, w ogóle wiecie to, co zrobię. Przede wszystkim położę ci z powrotem. Mam taki sposób. Dotykam nogą zimnej podłogi. Gdyż napisane, że pierwsze jest to co cielesne. Więc ciebie od razu przychodzi mnie yy, te, zimno z tej podłuki. Idę do kuchni i nie klękam na ciepłym dywaniku, który tam leży, tylko obok, na zimnej płytce. Od razu wracam do nie mogę się modlić normalnie w ludzkich językach, dlatego że ja w ogóle nie czarnie bazuję. Pierwszej w nocy, jak się ułożyłem 11. Zresztą ja mam w głowie hałas, i chcę Ci spać. Więc modlę się w innych językach. Ja modlę się w innych językach. Ja wołam do Boga. I psycho po objawienia! I nie tu się nic nie wydarza. Ale raptem rano ja jestem jakiś inny. Coś się stało, coś się wydarzyło. Mój duch został zainspirowany. jest na podstawie duszy i ciała. Co dusza to historia, co ciało to historia. Rozumiesz? To nie tak. W Biblii jest napisane wyraźnie, jak, jak, jak zachować wobec duszy i wobec ciała. Ciała mamy poddawać, Bogu. umysły mamy zmieniać. Tak? Emocje podporządkowywać miłości. To wszystko jest jasne, ale to są procesy. Początek jest zawsze ten sam. Uświadomienie sobie, kim jesteś w Chrystusie. Zacząć trzeba mówić w ten sposób. Nie tylko myśleć, ale mówić. Jak ktoś Cię zapyta w pracy, kim jesteś? Słuchajcie, ludzie muszą wszędzie wiedzieć, kim Ty jesteś. Kim Ty jesteś? Bóg mnie nauczył tego. Artur, wszędzie mów, kim jesteś. Wiecie, jak zacząłem w pierwszym Kościół wiele lat temu, musiałem zmienić pracę, bo ciężko pracowałem, na te zmiany również. Wchodząc się do Boga, mówię, ojcze, potrzebuję drugiej pracy, bo już są ludzie, muszą się zajmować ludźmi, a nie mam siły. Trzeba się tak zajmować, bo kończę. Po prostu nie na I po prostu dobrze. Napisz: Moje miasto ma 8 tysięcy ludzi. Napiszesz CV. Myślę Zamiast z napiszę. No, plus dwa w których siedziałem, <śmiech> wykształcenie podstawowe, bez zawodu, wszystko co z Żadnych umiejętności. Plus. Żadnych. Ale żeby pracowałem w tej pracy, jednej, to po to napisz, że tu pracowałeś. Napisz też, co robiłeś do tej pory, tam, Ja takie wiesz, pracy, miesiąc czasu w życiu. Ale nie masz tutaj żadnych światów, więc nie dasz. Znaczy I pójdziesz z tym CV i rozdasz go we wszystkich miejscach, gdzie będziesz mógł. I ja to zrobiłem. Umiem pójść. Przecież. No, do, do każdej firmy. I wejdę do jednej firmy, która była firmą handlową. Handlowała materiałami budowlanymi, a turystycznymi. A więc na ludzi. pan tylko podstawową kartę. Ja tam poprzednich spotkań na korytarza. Ja I on mówi do mnie tak. Czym mówię pomóc? że chciałem zapytać, czy też swoje syliwiczni o Chciałem zapytać, czy e, mógłbym przyjść do pracy do pana A on mówi do mnie tak. Wie pan co to jest taka sytuacja, że do pracy koleje, a teraz zwalniają ludzi. A pracował pan w handlu kiedyś? Ja mówię nie. A czy mówi, umie pan obsługiwać programy handlowe i w mi takie kilka razy? Wsiąłem sobie w ostatnie dni i siedzę sobie wieczorem i się modlę, dziękuję Bogu. I Bóg tak, teraz poszli moich aniołów do niego do domu i oni go przekonają, ci tak pracę. Mało wiedziałem o aniołach w tym czasie, ale wiedziałem, że są sługami, aby wykonywać dzieła pańskie ku mojemu, mojemu domu. Ale nie powiedziałem, Boże, aniołowie teraz lecę do niego i go przekonajcie. <laughs> Mówi, jedyny wieczny, w tej nocy, ale to są... <laughs> Mówi, wie pan co? Ja przemyślałem sprawę. Ja bym chciał, żeby pan przyszedł do mnie do pracy. <laughs> po czterech latach, kiedy kończyłem u niego pracę i wchodziłem do tego służbę, on nie chciał widać puścić. Mówi, Artur, nie, nie. nie odchodź tu, jesteś najlepszy. Nie, nie odchodź Po prostu co? Ja jeszcze że wieczorem mogę. Wiem, że jesteś słów, królestwa. Ten facet stanął przed kamerami, przed tv opowiadał o tym, jak ktoś się stał, kiedy ja przemówiłem do, do firmy. Dlaczego tak jest? Bo ja znam swoją tożsamość tożsamość Chrystusia. Bo ja w nie jestem. Mnie nic z tego nie wytrzy. Żaden upadek mojej duszy albo działa To mnie nie rusza. Nie tylko rusza księga, a rusza. Rozumiesz? Nic Cię nie może żyć Poza prawdą Boga o Tobie. Nieważne, co się wydarzy. Nieważne, jaki upadek. Nieważne, co mówią ludzie. Rozumiesz? Nieważne. Nieważne. Nieważne. Ważne jest to, co mówi o Tobie Bóg Ojciec i Ty musisz szybko ucosamić z tym, co On o Tobie mówi. Ty musisz być pewny tego, co On o Tobie mówi. Słowo pokaże Ci, co On o Tobie mówi. Ty nie jesteś grzesznikiem zbawionym z łaski. Ty jesteś święty, nieskalany, czysty, mocny. Bóg jest w Tobie. Przestań się oddzielać od Boga. Zacznij się jednoczyć w swoim myśleniu z Bogiem. Jesteś jedno z Bogiem. Tak jak On jest jedno z Ojcem. Jezus. On się modli. Ojcze, ja się modlę. Że tak jak my jedno jesteśmy, żeby Oni jedno byli. Jesteśmy jedno z Bogiem. Jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. Nie wiadomo, gdzie się kończy nasz Duch, a gdzie się zaczyna Duch Święty. Rozumiesz? Tylko z tą Jesteśmy w stanie iść i szerzyć Królestwo Boże. Nie możesz uzdrawiać chorych, myśląc, że jesteś grzesznikiem zbawionym z łaski. Nie możesz takich rzeczy robić. Nie możesz. Byliśmy teraz na Ukrainie, w takim kościele. Ja bym teraz pojechał na konferencję międzynarodową. Nie robiłem tego nigdy, bo nie miałem na to czasu. Ale to teraz nas pobudził i powiedział: Pojdziecie do Kijowa. I my zorganizowaliśmy autokar, lechaliśmy do do Kijowa i poszliśmy do kościoła. I po raz pierwszy widzieliśmy, czym, czym jest przebudzenie. Ukrainie to jest jedyne państwo w tej chwili w Europie, gdzie jest przebudzenie. I to przebudzenie rozlewa się. A Polska przez, jest w prorosłach wymieniana jako drugie państwo, przez które będziesz miał przebudzenie na całą Europę. I są dwa państwa, Ukraina i Polska. I my tam dojechaliśmy i zobaczyliśmy, co to jest nurt przebudzeniowy. I wiecie, pastor tego kościoła, gdzie byliśmy, on mówi tak, ja nikogo nie wskrzesiłem z masów jeszcze, ale u nas jest dużo wskrzeżeń w kościele. Wtedy zrobiliśmy spotkanie e, e, uzdrowieńcze. No to przyprowadzili do kościoła takich ludzi. Mówiłem, zapowiedziałem, nie przyprowadzajcie chorych ludzi, będziemy ich uzdrawić. To przyprowadzili, że tak chorych, że nadłożyli. I Ja głoszę, a podczas mojego głoszenia dostaję kartkę od służby porządkowej. A na kartce jest napisane, pastorze, jedna kobieta zeszła. Ty, umarła i na balkonie kobieta. Tak była chora, że umarła na balkonie. On mówi o Boże. W westchnąłem w duchu, mówi teraz na gazetę dopiero obsłanują". I Tak mówił tutaj w całym tym kirobie, że ofiary z ludzi składamy. Po prostu wiesz, ja to z nami wszystkie media. Rozumiesz, teraz jeszcze go umarła o na marmożeniu, w ogóle jest. Mówi o Boże. Mówi, ale może dalej. Tutaj, no ludzie, trzeba gościć. Za 15 minut przynoszą do garnki. Pastorze, już jest dobrze A, to, co wskrzeliśmy. Tak to jest normalne. On, to on tam mówi. Dlaczego? Bo tam są ludzie uczeni, kim są w duchu. On mówi opowiadanym o ja drugiej siostrze. Nie taka jest siostra u nas w kościele mówi. Niewierzącego męża miała. Dzisiaj już nie jest głos niewierzący. Wtedy miała niewierzącego męża. I to była kobieta, która nie rozumiała do końca tego, co mówi słowo. Bo jest na napisane, żeby swoich nieposłuszcznych mężów pozyskiwać bez słowa. Pana ona jak pozyskiwała ze słowem. Czyli no to pogadała. Na wróćcie na mnie na wróćcie, na wróć się na i mówiła, że już dawno będziesz nawrócić. Na Nie mu gada. I wypadek samochodowy. Wypadek samochodowy Dobrze to dzisiaj. Tu nie mówimy o naszej doskonałości. Nie mówimy o naszym charakterze. Charakter, kształtowanie charakteru jest odrębną rzeczą. Nie mamy na to ani czasu, ani przestrzeni w duchu. Ale mówimy o tym, kim Ty jesteś w Chrystusie. I to jest początek wszystkiego. My musimy zrozumieć, kim jesteśmy w Chrystusie. Żebyśmy mogli się uświęcać, to musimy z czegoś wyjść. Musimy wyjść z miejsca, że nasz Duch jest odrodzony. Że Bóg jest. Zawsze. Zawsze. Zawsze. Zawsze jest gotów do działania przez Ciebie. Zawsze. Zawsze możesz głosić Chrystusa. Zawsze możesz uzdrawiać. Zawsze możesz uwalniać. Zawsze możesz wielbić Pana. Zawsze. Zawsze. Zawsze. Wielokrotnie musisz zmusić duszę swoją tego, Ale to nie jest problem. Już dawno to robił. Mówił, będziesz wielbić dusza moja Pana. Hallelujah! I ja swoje duże zmuszę. I ja swoje ciało zmuszę do różnych Rozumiesz? To jest kształtowanie charakteru. I ja zmieniam swoje myślenie. Ale ja wiem, kim jestem w Chrystusie. Ja jestem w Chrystusie dzieckiem Boga żywego. Jestem człowiekiem pełnym mocy, pełnym siły. I Ty też tak jesteś. I to nie jest bycha. Ludzie mówią, to jest bycha, proszę Pana. Ja mówię, to nie jest bycha, proszę Pana. Bycha to jest niezależność od Boga. A pokora to jest od Boga. To jest taka najkrótsza definicja. Ja wiem, od kogo to mam. Do ludzie dzwonią, mówią, czy Pan chory. Takie telefon Ile to kosztuje? To nie uzdrawiam, chodź, ale znam lekarza. nic z nie kosztuje. Jak to nic? Nic, panie przyjaciół, nic nie kosztuje. Nic nie kosztuje. kosztuje. Widzicie, jak robiliśmy ewangelizację taką dużą zakopaną, jak się To wtedy się nawróciło jakieś tam, a ja nie jakie, ile osób, to jest około 30, ale do uzdrowienia to wyszło. Żeby uzdrawiać. I ludzie, którzy nie chcieli odejść Jezusowi, byli potem uzdrawiani. Prostowali się kręgosłupy i miednice się kobietą I Taka jedna kobieta mówi, "O, no, zobaczyła, że się miednica opuściła się kręgów po I on mówi, no on mówi, dziękuję panu, do Juka Przedowska. ludzie muszą doświadczać, że przez nasze życie mocy nie ma. Żebyśmy my mogli to robić. My nie możemy się kierować świadomością naszego życia. Chciałbym, żebyście dzisiaj wzięli to że Żebyście wzięli my, kim jesteście w Chrystusie. Że to nie jest to, co o sobie myślisz. Zobaczcie, oni ja nie zapytamy ja. Co o sobie myślisz? Zobaczcie, Co mówisz o sobie sam? Życie i śmierć jest mocy języka, ale... Życie i śmierć jest mocy języka. To nieważne, co myślimy. Musimy wypowiadać prawdy Boże na nasz temat. Musimy przestać udawać tak zwaną religijną pokorę. To taki to taki brat podchodzi do jednej siostry, Pięknie śpiewała śpiewaczka i pięknie uwielbiała Boga. No, nie, po co mi mówi, kochana, jak pięknie śpiewałaś na mnie, to nie ja to Chrystus brać. No Chrystus to by lepiej zrobił. Wiecie, nie wiecie, że Bogami jesteście, gdyż Bogami są Ci, których też Proszę Rozumiem Szok. Szok. Tacy bogowie przez całe B. Taka grupa mamy Chrystusów, która chodzi tu do ziemi. Jezus powiedział, będziecie robić to, co ja tu? i jeszcze większe rzeczy nie czyta. I On wiedział, co mówi. Wiecie, ile ludzi przez internet jest, no, rodzi się na nowo w tej chwili? Tylko dlatego, że, że umieszczamy na przykład filmy. Ludzie się rodzą na nowo na tych, na tych filmach, po całej Polsce, po całym świecie. Są uszczeni w duchu świety, są uzdrawiani, uwalniani. Jezus nie miał internetu, nie miał telefonów komórkowych, rozumiesz? Miał mały zasięg krażenia. Miał mały zasięg, gdy masz potężny zasięg krażenia. Potężny zasięg krażenia. Jezus się przemieszczał na odległości po 100 km, rozumiesz, że chodzi nie dalej. Sobie wsiadasz w samochód, jedziesz sobie 200 km, tylko po to, żeby można się było spotkać i powiedzieć, Razem, Mamy potężny zasięg Ale musimy sobie uświadomić, kim jesteśmy. Kim jesteśmy. Bo to, kim jesteś, definiuje to, co możesz. To, kim jesteś, definiuje to, co możesz. Rozumiesz? Wiecie, dzisiaj normalną rzeczą jest dla nas to, że my idziemy do ludzi, proponujemy im e, zbawienie, nitrogen, bo tacy jesteśmy. Wiecie, ostatniego dnia tej konferencji w Kijowie poszliśmy sobie na spacer zwiedzać sobie, ponieważ już ta osoba, która tam była, nie była już dla nas, dlatego kościoła. Na I my byliśmy, na kilka osób, między innymi, Robert y był ze swoją żoną, kilku kolor przyjaciół, nie zwiedzać. I pamiętam, że przechodzimy przez pasy i taki człowiek jest na wózku. w bahvali. I patrzę już, Chciał, żeby go przeprowadzić przez ten owej, przynajmniej ręce, inni ludzie też, już się o innymi językami przeprowadzili go na drugą stronę. Jestem tego Ukraińca, i już patrzę mu Chrystusa głoszą. Już mu głoszą Chrystusa. Za chwilę patrzę, że wypinają go z tego wózka, kawacy Już go prowadzą go na mózgu, prowadzą. Ale Z a dzieciom jakaś budka podnieśli w imieniu Jezusa. Facyt się narodził z Bożego Ducha i w Paryżu, na nariżu zrobił. Ale to było takie normalne dla tych ludzi. A, fajne budko, o, to nie jest sprawiedliwe. Wiesz, o co chodzi? Dlaczego? Bo znają Boga i znają siebie. O, to nie jest sprawiedliwe. O nie, to nie jest, to nie jest Boga. To nie jest Boga. Religia będzie mówiła tak, a czemu on siedzi na Pamiętacie? Siedzi człowiek ślepy, ślepy człowiek. I idzie Jezus, z jego jedyni koledza. U nas w religijnych ludzi, to byli wszystko zaburzeni ludzie. Każdy od był zaburzony. Wszyscy. Wszyscy. Jeden w jeden. Ja w ogóle podziwiam jego miłość i cierpliwość. I ślepy człowiek siedzi, a oni mówią: a za czego jest ślepy? Kto zgrzeszył, Czy jego rodzice? I te nauki są właśnie właśnie nieszczęsne przekłady biblijne, które mówią tak ani o, ani rodzice jego, lecz aby objawiła się chwała Boże. Czyli krótko powiedziawszy ten zapis tam mówi, że facet jest chory, yy, szlepy 40 lat po to, żeby go teraz wielki Bóg I chwałę sobie odebrał. No, to jest bzdura, to nie jest ojciec, tak ojciec nie robi. Oryginał mówi tak, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz, tam jest takie użyte słowo greckie, lecz niech się objawi chwała Boże. Krótko powiedziawszy, uzdrowiecie chłopat. Co się pytacie. Mało wam przykładu? Miała Mówi, człowieka, bo to nie jest sprawiedliwe, żeby tutaj siedział i szlebrał mnie Ale, żeby tak robić, trzeba znać tak siarnię, i trzeba znać siebie jako z tym albo Proszę Cię, zostań z Zostań z tym, bo to. Wbij w Chrystusie. Zawsze. Tak nie sobie w Chrystusie, ale w Nim. I zobacz, kim jesteś w Chrystusie. Zobacz, co masz w Chrystusie. Rozumiesz? Zobacz, co sobą prezentujesz w Chrystusie. Zobacz te rzeczy. Przestań nazywać te rzeczy pychą. Religia pewność siebie nazywa pychą. Jesteś pewny siebie, zaraz po oczywiście, a to mówić No bo to tak Żyje już nie, ale że Chrystus. Ja nie mam ja. Moim ja jest Chrystus. Musisz być pewny siebie. Pewny siebie to znaczy pewny Chrystusa w Tobie. Bo Twoja tożsamość to Chrystus. Rozumiesz? Twoja tożsamość to Chrystus. Ty nie masz w sobie tożsamości. Twoja tożsamość to Chrystus. A więc musisz prezentować odważnie tego Chrystusa. Odważnie. Czy jesteś młody, czy sam nieważne My uczymy ludzi, żeby głosili Ewangelię, wszędzie, taka jest, taka, jest taka siostra w kościele jednym, że ona jest, no koło tej ma, jest taka dosyć, dosyć otyła. Ona już chodzi po ulicach i głosi Ewangelię razem ze swoim synem. Rozumiesz? Ona, dlaczego znaczy, ci ludzie powychodzili, w ogóle z miejsc kompleksów. Oni powychodzili z miejsc niemocy. Niedawno moja mama 30 letnia stała i kościła przez głośno. Księgował. Pożą na I stała po prostu i, i w środku Warszawy w głosiła Chrystusa. W tak? Gdzie jeszcze powiedzmy kilka lat temu ona ledwo mogła sklecić parę znaków z trakta dać po gdzieś To nie o tym chodzi przecież. Żeby tak żyć. Chciałbym, żebyśmy to przyjęli do objawienie. Dzisiaj wieczorem będziemy e, krótko powiemy na temat, e, na temat wiary i jakby używania e, wiary, ponieważ tylko przez wiarę jesteśmy w stanie trzymować te wszystkie rzeczy. Tylko przez wiarę. A wiara jest jak bosak ściągający wszystko z wiarą. Musimy być ludźmi wiary. Tylko i wyłącznie przez wiarę wszystko funkcjonuje. I będziemy też modlić o każdego z Was, kto, kto będzie tego potrzebował. Chciałbym, żebyś podjął już dzisiaj już teraz decyzję że nie zgadzasz się na żadną marownię, która stoi na drodze Twojego rozwoju w życiu. Choćby padło wszystko przy tym, a nie wszystko padło, nie pój się z Bogiem stracić, to lepiej jest z i zdarzyć. Nie musi się stracić, nie musi się stracić swoich przekonań ekonomicznych. nie musi się stracić tych rzeczy. Dlaczego? Ponieważ jeżeli to się zrujnuje, to Bóg to podniesie. Rozumiesz, On wszystko jest w stanie zrobić, ale On potrzebuje mieć pewien czysty grunt i pewną zgodę z Twojej strony. Wszystko. Jeżeli ty na to wyraźnie to pomimo tego, że on jest wszechogąty, to dla ciebie nie jest. Bo potrzebuje Twojej decyzji. Zobacz, on jest związany z Twoimi decyzjami. Nic nie zrobi. Bez tego, że Ty się zgodzisz. To nie jest jakaś czarodziejska sprawa, że jest dotknięty bez Twojej zgody. Musisz chcieć. Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Kto pragnie? Jak ktoś nie pragnie, to nie ma po co Ale jeżeli już teraz podejmę decyzję, że ja nie chcę. Żadnej farowni, to to nie. Ja przez swoją wiarę mogę będę się mogł wystąpić. Złamiłem te rzeczy. Również każde zniewolenie, które, które może Ciebie nębić jakakolwiek choroba, czy zniewolenie natury psychicznej, czy zniewolenie natury demonicznej. Jeżeli ludzie są nauczani, że chrześcijanie nie mogą mieć demonów, będzie to chrześcijan demony wypędzony. Tylko. No, ludzie ze świata, to nie wypędzamy demonów. Bardzo lubo wypędzamy to ludzie ze świata, chyba, że od razu ich do Jezusa prowadzi. Ze świata. Jakby zaczął się powierzać, z ludzi demony ze świata, to one przyjdą potem z powrotem i zróbują życie temu człowiekowi. On musi przyjść do Jezusu. To nie ma czegoś takiego, że zrobimy robimy globalne spotkanie z egzorcyzmy, wszystko robimy, jak wywalane. To nie tak. To jest chore. Ale ponieważ jesteś odrodzony w duchu, ale Twoja dusza i ciało nie są odrodzone, to demony mają dostęp do Twojej duszy i ciała, bo tam nie ma Boga. Boga nie ma w duszy i w ciele przecież. Bóg jest w duchu. Bóg jest duchem i jest w duchu. I demony sięgają w ręku. I chrześcijanie mają depresję. I chrześcijanie są załamani. I chrześcijanie się boją. O, to jest główny ducha, tak jak Boją się. Boją się. Cały czas się boją. Nie mówię się To może to w swoim życiu. Ech.